Pan Walenty człowiek z fasonem i wąsikiem podkręconym Ledwie świta dzień zaczyna, on już siada do pianina Gra i gra, tak hejże, hejże, ha! Aż się cały dom obudził, bądź pan cicho, krzyczą ludzie A Walenty jak zaklęty nic nie słyszy, uśmiechnięty Gra i gra, tak hejże, hejże, ha! A żeby trzymać z nim nie sposób, więc się sąsiad wziął na sposób, jak Walenty do pianina, to on w bęben być zaczyna, gra, i gra. Tak, hejże, hejże, ha! Ktoś, co mieszkał wyżej troszkę, kupił w PDT harmoszkę, jak Walenty grać zaczyna, on harmonią, ino ino i no, gra, gra, tak hej, hejże, ha! Koty, szczury, myszy białe od tej gry uciekali, ani diabel, ani święty nie pomoże, gdy Walenty gra i gra. Tak hejże, hejże, ha! Zorca stary Maciej rzecze Szkoda nerwów trecić Zrobię, że mu zajdzie pięty A tymczasem pan Walenty gra i gra Tak hejże, hejże, ha W końcu znalazł Maciej sposób Poszedł, a z nim kilka osób Jak mieszkał tak po spolu Proszą porać bo z dołu Gra i gra tak hejże, hejże, ha! Szybko zeszła niej Agnieszka, ta, co to najwyżej mieszka. Rzecze pięknie, proszę pana, czemu pan tak wstaje z rana? I gra, i gra, tak hejże, hejże, ha! Od tej pory wszyscy spali, starzy średni nawet mali. Bo Agnieszka co dzień schodzi ponoć aby mu przeszkodzić grać, i grać. Tak hejże, hejże, ha.